Minęła ósma. Poranek dwójki. Dziś drugi dzień kwietnia i Wielki Czwartek. Dziś także Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Ukochane książki z dzieciństwa, ulubione książki, które czytają Państwo swoim dzieciom i wnukom. Czytamy na sygnały. Od Państwa poranek dwójki małpapolskieradio.pl i telefonicznie 645 22 22. Czas na życzenia imieninowe. Dziś świętują Franciszek, Irmina, Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, Teodozja, Urban i Wiktor. Witamy Państwu dobrego dnia i jak najcieplejszego dnia. Pogoda. A będzie pogodnie. W ciągu dnia najwięcej chmur zalegać ma na południowym wschodzie. Miejscami występować będą tam słabe, zanikające opady deszczu. Na Podhalu spodziewany jest także deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze nie zabraknie słońca i nie powinno padać. Temperatura sięgnie maksymalnie 6 stopni w rejonie Zakopanego, 10 stopni nad morzem i 12 do 14 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Thank you. niezwykły świat twórczości Jerzego Fryderyka Händla i rycej, rycerza galijskiego Amadysa, bohatera opery Amades z Wali. To jest dobry moment, by zapowiedzieć Państwu, że na naszej stronie internetowej Polskiego Radia jest już kolejna odsłona podcastu, wideokastu Anatomia Opery. Dzisiejszy najświeższy odcinek to spotkanie z Juliuszem Cezarem Händla. Zaprasza oczywiście Agata Kwiecińska i Adam Banaszak. <zyskling> Przegląd prasy. Jerzy Kisielewski ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Teraz czas na tygodniki. Czas na tygodniki i czas na rozmowy. Um, oczywiście e, w tygodnikach i w polityce e, i bodaj w tygodniku powszechnym też <śmiech> przewija się temat o czym rozmawiać, zawsze przy świętach przewija się ten temat o czym rozmawiać i o czym nie rozmawiać przy stole świątecznym. Wszyscy podejrzewam, że wiemy o czym nie rozmawiać lepiej. Ale mm, rodzaj rozmowy z twórcami. Także wywiady, wywiady, jeszcze raz wywiady. To co piszę nie pochodzi ze mnie. Najlepszą modlitwą jest modlitwa w ciszy, najlepsza literatura też powstaje wtedy e, do twojego pisania w Krasa Cisza. To Jan Fosse, mm, e, przypomnijmy, norweski pisarz i dramaturg, laureat Nagrody Nobla z 2023 roku. E, o tym skąd pochodzi inspiracja, jak powstaje mm, dzieło literackie, mm, ani bohaterowie, ani temat, ani nawet język nie są to kluczowe. Kiedy piszę, robię to bez planu. Po prostu wsłuchuję się w to, co już napisałem. Heidegger powiedział, że sztuka się nam przydarza. I rzeczywiście tak jest. Pisząc nie wymyślam niczego, tylko nasłuchuję. Przypomina to komponowanie muzyki albo malowanie obrazu. Trudno mi o tym mówić, jestem zbyt zaangażowany w to, co piszę, ale ta metafora przestrzeni wydaje mi się trafna Moje pisarstwo na pewno zawiera jakieś przesłanie, ale gdy mnie pytają jakie, odpowiadam nie wiem, próbuję się dowiedzieć. Nasłuchuję, a potem staram się zapisać to, co usłyszałem i staram się zrobić to jak najlepiej, wykorzystując całą moją wiedzę o literaturze i języku. Eee, może istotny fragment. Mam bardzo silne przekonanie, że to, co piszę, nie pochodzi ze mnie, ale spoza mnie. Że istnieje, zanim usiądę do pisania i że zniknie, jeśli nie zdążę tego zapisać. Często powtarzam, że nie piszę, aby wyrazić siebie, ale aby od siebie uciec. Eee, Wojciech Bonowicz, rozmowa on mm, Tygodnik Powszechny. A Ciepła, rodzinna rozmowa, pochwała rodzeństwa to z kolei Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz, czyli Kwiat Jabłoni, Śpiewające rodzeństwo. E, jak brat e, z siostrą e, Ewelina Borda. E, świe, świetny, świetny wywiad mm, i o tym, jak będąc u szczytu, Sławy zawiesza się chwilowo e, występy w tej formule po to, żeby szukać nowych dróg, i tak dalej. Zostańmy przy rozmowach. Hmm, gra się na sobie. E, to z kolei w rozmowie z Januszem Wrubleckim w polityce Marian Dziędziel. Marian Dziędziel aktorstwo to przyjemna sprawa. Wiezę, wiele zależy od tego, jak się jest obsadzonym, jaka to rola, co jest do zagrania. Odpocząć można je między jednym a drugim występem. Trochę się popracuje, coś przeczyta, znowu jakąś propozycję się dostanie. Człowiek pomyśli, a nie chce mi się, albo wezmę to... Zabawimy się, może jeszcze dam radę i tak to idzie. W zasadzie całe życie tak wyglądało. A bycie na scenie, na planie filmowym stanie przed kamerą? Generalnie, że można coś od siebie powiedzieć ludziom. Ten zawód to taki ping-pong. Trudność polega na tym, żeby trafić precyzyjnie do widza. Powiedzieć, co się chce, a nie to, co ktoś pragnie usłyszeć. Nie chcę być szantażowany przez widownię, chcę być słuchany. Cieszy mnie, kiedy ludzie przychodzą, mówią miłe rzeczy, że wzruszają się, kiedy gram, że lubię, lubią mnie oglądać. Jeśli drugi raz przyszłoby mi wybierać, też bym postawił na aktorstwo. Natomiast to jest naprawdę trudny zawód, trudny ale przyjemne. Ciekawe, o... czy tak samo powiedzieliby o tym zawodzie początkujący, debiutujący aktorzy, którzy próbują dobić się do dyrektorów teatrów i dostać jakąś rolę. To też, to też prawda. W tym samym numerze polityki Hanna Kral i o jej nowej książce, tego się nie mówi. Czyli będziemy się zwracać do tego tajemniczego Ojcze Nasza, o którym... Się Oj, ojcze na Nasz, jest również y, pytanie tego dotyczące. Y, to Justyna Sobowlewska rozmawia z Hanną Kral. E, Czy ta książka e, o pożegnaniach, które się nie kończą, i Hanna Kral mówi, yy, pisze właściwie cały czas jedną książkę. Od czasu Fantomu Bólu to jest jedna książka, do której ciągle coś dopowiadam. Książka, która się nie chce skończyć. Mariusz Szczygieł mówi, że nie mówi się takich rzeczy, to jest moja piąta, ostatnia książka. Biała Maria miała być ostatnia, ale dowiedziałem się o Marii H., której udało się wyjść z umszlak placu, a 11 września udało się zejść ze 104 piętr pierwszej wieży w World Trade Center i napisałam synapsy Maricha, które miały być moją ostatnią książką, ale pojechałam z Piotrem Zomerem do Otwocka, bo chciał zobaczyć mój Otwock i swój mi pokazać. Po moim nie było śladu. Idziemy, szukamy Prusa 11. To było tu, mówię. Dom dziecka był, a jest las. Na co Piotr pokazuje mi 11. Wszem jest, ale gdzie indziej, na budynku sióstr szkolnych de Notre Dame. E, to podróbka, mówię, prawdziwe Prusa 11 było tam, gdzie są samosiejki. Dlaczego prawdziwsze, pyta pan Piotr i zrobiła się książka 11, która też miała być ostatnia. I może Zobaczne. ostatni fragment. Ta, ta książka Hanny Karal to jest takie zestawienie słowa i obrazu, bo u tak. tej książce obrazy yy, Liber. Zbigniewa Liber. Tak. E, nie mówi się takich rzeczy, od czego się zaczęło. Od pana Michała, reżysera, którego od razu zapewniłam, że już skończyłam z pisaniem. A pan Michał na to, żebym spojrzała na opowiadania niejakiego Aloszy Herschela z którym nie ma co prawda kontaktu, bo jest w amerykańskim więzieniu, ale chyba nieźle pisze. Pokazałam opo opowiadania Piotrowi Zomerowi, podobały mu się, ale to jeszcze nie był ten moment, kiedy człowiek wie, że będzie pisać. Dopiero jak usłyszałam, że pradziadek Aloszy, główny rabin Płocka, pożyczył Napoleonowi Bonaparte 10 tysięcy złotych talarów, a babcia Fajga próbowała te talary odzyskać, czy w tym nie ma czegoś dziwnego, że ktoś ciągle przychodzi do mnie z opowieścią, tak jakby domagał się, żeby opowiedzieć jeszcze i tę historię. Hanna Kral w Jerzy wywiadzie z Justyną Sobolewską. Polecał Państwu najciekawsze artykuły z tygodników, które można oczywiście kupić już w kioskach. A Zakończyliśmy spotkaniem schadną Handą ale widzę, że jeszcze tygodnik Przegląd Oczywiście. czule podsunął pan tutaj w długim, w długim wywiadzie z Robertem Walędziakiem w Przeglądzie Daniel Olbrychski jest o wszystkich. Jest i generał Jaruzelski, o Józefie Teichmie, Andrzeju Wajdzie, o tym, jak znokautował porywacza e, samolotu I, i nawołuje nas, nie wolno się bać, trzeba mówić nie. To w takim razie mamy już zapowiedź także tego, co państwo mogą zobaczyć na, w, w kioskach, bo na okładce tygodnika Przegląd jest portret Daniela Olbrychskiego. Bardzo przystojnie wygląda. Cieszę się, że pan to powiedział, bo myślę podobnie. Jerzy Kisielewski, bardzo dziękuję Kłaniam za spotkanie. Kłaniam dobrych świąt. Dziękuję, a my właśnie wkraczamy teraz tematycznie także w czas Wielkiego Tygodnia, bo przeniesiemy się za chwilę do Gdańska, gdzie jest Magdalena Łoś. Wszystko za sprawą festiwalu Actus Hu. Manus, a teraz y, muzyczna zapowiedź festiwalu Akademia Bizantina i niezastąpiony Ottavio D'Antone. Sebastian Bach i koncert klawesynowy. A na klawesynie grał Ottavio Dantone, towarzyszyła mu Akademia Bizantina, i to jest oczywiście wstęp do rozmowy, która już teraz, bo Magdalena Łoś jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dantonem nie przypadkiem. Bo no właśnie słuchaliśmy muzyki Bacha w jego wykonaniu, ale mam nadzieję, że jeszcze mają Państwo w uszach i w pamięci fantastyczny koncert, jaki dał ze swoim zespołem, solistkami w sali koncertowej NOSPR. To rzecz, która wydarzyła się również na naszej antenie w ostatnią sobotę o 19.30. Kto nie słyszał, zapraszamy do Gdańska. Jutro tu będzie występować i to jest rzecz tego wieczornego nurtu koncertowego. Główny wieczorny koncert no właśnie też z muzyką włoską, ale bardzo się cieszę, że usłyszeliśmy Bacha i jego jako solistę. O, za to dziękuję. Odstawio od Dantone wystąpi w piątek na festiwalu Actus Humanus, dokładnie o 20. To piąta już odsłona festiwalu, tej wielkanocnej odsłony, w szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia. Towarzyszył nam też wyjątkowe dźwięki z Gdańska w dwójce, dzięki licznym transmisjom, bo część koncertu oczywiście transmitujemy. Na koncerty mamy także dla naszych słuchaczy zaproszenia. Jakiś czas temu dyrektor festiwalu powiedział w dwójce, że festiwal Actus Humanus to jest takie spotkanie dobrych znajomych, ale czekamy też na zupełnie nowe interpretacje i muzyczne odkrycia. Jakie to będą? No to są oczywiście kompozytorzy albo muzyka kompozytorów, którą ci dobrzy znajomi wykonują po raz pierwszy. A w takiej odsłonie, w takiej Obfitości muzyki Bacha dotąd tu w Gdańsku ani nigdzie na naszej antenie nie wykonywali wczorajsi bohaterowie tej inauguracji Ensemble Correspondance, Sebastian Dossé rzeczywiście kiedyś przed laty wykonywał jedną z tych częsnych kantat, które później w pięknym no, takim mini zbiorze, w takiej triadzie, pokazali ci muzycy Ensemble Korespondence na płycie wydanej na sam w końcu listopada, więc już mroczną zimą. Myśmy tą płytą się bardzo cieszyli, ale oczywiście zupełnie czym innym jest później spotkać tych muzyków w koncertowym wykonaniu i posłuchać jak to brzmi. A jeśli słuchali Państwo wczorajszej inauguracji z Gdańska, z Centrum Świętego Jana, to brzmiało to fantastycznie. I rzeczywiście także w rozmowie, którą na naszej antenie daliśmy Państwu w przerwie, w fragmencie dłuższego wywiadu z tym artystą Sebastianem Dosset, potwierdziły się te przepuszczenia, które wynikają jakby ze słuchania tej muzyki i samej koncepcji programu, która przeprowadza nas w tej teologicznej warstwie, w wyborze kantat, w jej narracji, w ułożeniu od śmierci przez muzykę żałobną do zmartwychwstania, ale też w tym stałym przekonaniu Bacha, głębokiego człowieka, Posiadającego wspaniałą wiedzę teologiczną. Jego księgozbiór to potwierdza, że ta śmierć, którą jako 22-latek malował w taki bardzo luterański sposób oswojona, ukochana przyjaciółka, właściwie wybawicielka z tych cierpień, jakie na ziemskim padole przychodzi nam znosić. To jest właściwie powód by na nią oczekiwać z radością i muzycznie to pokazał również, bo te kantaty żałobne bynajmniej nie mają w sobie ani krztyny więcej smutku niż muzyka, gdzie pojawia się w wielkanocnej czwartej kantacie zamykającej program, wczorajszej transmisji, ale także płyty. On sam w końcu, muzyka wielka nocna muzyka z martwych wstania ze słowem Alleluja. Więc to na pewno jest takim odkryciem. Odkryciem też będzie kompozytor, który może się Państwu kojarzyć z książką. To dzisiaj jest temat, no nie jest to książka dzieciństwa, Zdecydowanie bo piórki w płatkach róży, tak? Myślimy o, o Laurze Esquivel, a kompozytor nazywa się Juan Esquivel, De Baraona, no jest kompozytorem podobno, dopiero będziemy go poznawać, niezwykle popularnym i też często wykonywanym w tym złotym wieku w Hiszpanii. Znamy tu oczywiście inne nazwiska. To oczywiście może być Thomas Louis de Victoria przywoływany od razu, a tymczasem i odpisy jego muzyki cieszyły się, no właśnie, popularnością, właściwie sama muzyka, odpisy to by tylko potwierdzały. Jeden z takich odpisów został odkryty w 1973 roku, więc już 53 lata temu, a to jest rok istotny dla wykonawców, bo w tym momencie, w tym roku założył zespół młody wówczas Peter Phillips, który powraca z nieznaną muzyką do Gdańska i wykona to odkrycie, uwaga, skąd? Z rondy. Jeśli ktoś jeździ do Hiszpanii, do Andaluzji, no to nie mógł nie być w rondzie. Tam jest ten stary, piękny, rzeczywiście, nie wiem czy używany, wciąż no, arena, stadion do walki z bykami. Walki byków, chyba tak się powinno mówić. W Katalonii jest to zabranione. W Andaluzji chyba jeszcze niestety nie. Odwiedza się go oczywiście jako zabytek pokazywany turystom, a być może wciąż czynny obiekt. No ale są też te wąwozy, skały. To można było kręcić europejskie westerny, gdy były jeszcze modne. No i tam właśnie odkrył muzyka, muzykolog amerykański Robert Snow całą księgę zawierającą muzykę tego kompozytora którego dziś my będziemy w dwójce odkrywać. Ale odkrywać go będziemy w znanym kontekście w europejskim. Klasyk renesansu, lamentacje, proroka Jeremiasza, to oczywiście Palestrina. Detali scholars i Palestrina dobrze nam się kojarzą. Juan Esquivel Barona to będzie także msza, żałobna msza za zmarłych. Transmisja dziś w dwójce o godzinie 20. Ale powiedzmy jeszcze słowo o spotkaniu klawesynowym z utworami Händla zagra Weronika Pei. Tak, muzyka Handla to rzecz, która pojawi się tu w tych no, tanecznych, jakby nie było, suitach drugiego zbioru Pies pour le To ten zbiór wydany w 1733 roku. No i od razu muszę też powiedzieć o całej serii, bo wykonawcy rzeczywiście często pojawiają się tu po raz pierwszy, a wracają później, bo Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny festiwalu, to jest też rzecz no, bardzo cenna dla młodych muzyków. Proponuje często serię spotkań, kontynuację jakichś opowieści muzycznych, na przykład części danej twórczości kompozytora. No i wczoraj w ratuszu głównego miasta. Gdzie dziś o 17.30 o Wesuity grać będzie Weronika Peń. Wczoraj tam wystąpiła Maria Erdman, klawikordzistka, organistka, ale grała na klawikordzie. To były utwory Karla Filipa Emanuela Bacha, te charakterystyczne z tytułami. I muszę powiedzieć, że ta cała seria klawiszowa w tym roku to rzecz, którą no, poza sobotnim Karylionem oczywiście dla Państwa nagramy. I nic Państwa nie ominie. Dlatego, że później w koncertowych spotkaniach w dwójce będziemy te utwory państwu przedstawiać. A na wielki finał festiwalu spotkanie z powracającymi też do Polski po raz kolejny Le Musicien de Saint-Julien i spotkanie z Timem Midem. No na niego wszyscy czekają, prawda? Być może Ty Małgosiu również, bo to jest ten cudowny angielski kontratenor. Jeszcze będzie drugi, James Hall i François Lazarewicz, który... Przez wiele lat pokazywał nam z takim smakiem dzieje Kornamuzy, muzykę francuską. Te północne podróże w stronę lądu Persela, również wykonywał i to były zachwycające programy. Również z Timem midem przedstawiane także tu na festiwalu Actus Humanus. Tym razem nie będzie tych wielkanocnych fajerwerków, ale oda na śmierć pana Persela, Muzyka Persela, więc ta która jakąś refleksję nam przyniesie, również Johna Blowa. No i myślę, że możemy spodziewać się płynących strumieniem łez jeszcze przed lanym poniedziałkiem. Spotkanie z Timem, Midem i Le Musicien de Saint-Julien miałam kiedyś przyjemność obserwować w kościele w Bieczu, na festiwalu w Bieczu, z którym przecież Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny teraz festiwalu Actus Humanus, miał także wiele wspólnego. Na koniec, Magdo, chciałabym zapytać cię o temat nie muzyczny, ale książkowy, bo dziś pytamy o książki z dzieciństwa, o książki dla dzieci, jeśli zechcesz podzielić się tym tytułem, który polecasz naszym słuchaczom ze względu na dzisiejszy dzień. W którym świętujemy triumf książek hmm. dla dzieci? No muszę przyznać, że jest taka książka, która przeprowadziła mnie przez dzieciństwo. Musiała być teraz, myślę, w trzeciej klasie, lekturą. My nie lubimy lektur, ale ja jako bardzo wzorowa uczennica, zawsze czytałam wszystkie i te nieobowiązkowe, a ta była akurat obowiązkowa, to dzieci z Bullerbyn i oczywiście Astrid Lindgren. I od tej chyba trzeciej klasy szkoły podstawowej, ja co roku do tej książki wracałam. Chodziłam do biblioteki szkolnej, wypożyczałam ją chyba to na ogół gdzieś wiosną, gdy potrzebowałam rzeczywiście powrotu do takich ciepłych emocji i wspólnoty i pewnej bez troski. Nie wiem, czy mi jej brakowało. W każdym razie czytałam ją regularnie, co roku do matury. To nie matury. jest jedyny głos, w którym powracają dzieci z Bulerbyn, bo nasi słuchacze także piszą o tej książce. Hmm. E, powiedz, no, która pora no, roku przy... to ta najbardziej rozczulająca w Bulerbyn? Myślę, że wiosna, tak jak u nas. Chociaż bardzo lubię też światła m, i zabawy przy światłach w domu, gdzie jest to bezpieczeństwo w środku, ale jednak... Budząca się przyroda i pewna beztroska, zapowiedź wakacji oczywiście, to urwisowate wątki. No ale myślę, że tu chcę powiedzieć, że ta książka doprowadzając mnie do matury, ja nie wiem, czy w ogóle o tym komukolwiek do tej pory mówiłam, proszę bardzo, do czego dwójka skłania do zwierzeń, jakby pożegnała to dzieciństwo. To właśnie nie żadne świadectwo, ale w momencie, kiedy przestałam do niej wracać, oczywiście wracałam potem z dziećmi, ale to już jest co innego, poczytałam im a nie sobie po cichu w łóżku przy lampce albo przy latarce, jak już trzeba było spać. Więc w momencie, kiedy tę książkę już pożegnałam, pomyślę, że to jest taki symboliczny koniec dzieciństwa. No i rzeczywiście świadectwo dojrzałości zdałam maturę. Festiwal Actus Humanus i Dzieci z Bulerben połączyły się w jedność. To jest także opowieść o tym, co daje nam świat kultury i w jak niezwykłe rejony naszej wrażliwości nas przenosi. Magdalena Łoś z Gdańska. Magdo, dziękuję bardzo. Będziemy słuchać bardzo z utęsknieniem kolejnych relacji słownych i muzycznych z Gdańska. 33 minuty po ósmej, dzieci już w szkole, choć dzisiaj Wielki Czwartek zdaje się, że szkoły, przynajmniej te podstawowe, już zrobiły taką przedświąteczną pauzę. A my pytamy dzisiaj o książki z dzieciństwa, dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Napisał do nas pan Emil, co podkreślił w mailu urodzony w 1979 roku. I to są prawdziwe zaskoczenia. Myślę, że to ta wiadomość spowoduje uśmiech na twarzy niejednego z naszych słuchaczy, bo książki z dzieciństwa, które poleca pan Emil, które wspomina pan Emil, to jednotomowa encyklopedia PWM, Astronomia dla każdego, encyklopedia leśna i Atlas anatomiczny, także Wielki Atlas Świata. Wydanie ZSRR z ogromnymi ilustracjami w ogromnym formacie. A za moment o książkach dla dzieci opowie prawdziwa ekspertka. Gość poranka dółki. A jest z nami Irena Koźmińska, Fundacja ABC21. Cała Polska czyta dzieciom i oby nazwa Pani Fundacji to było przesłanie, które trafia do wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 25 la, 5 lat zabiegamy o to, żeby to czytanie stało się powszechne. W ostatnich czasach no niestety obserwujemy y, znaczną przewagę czasu poświęcanego na scrollowanie treści w, y, w smartfonach przez dzieci i młodzież niż y, czytanie książek. Państwo, Ale kilkanaście lat temu y, ukuli takie hasło czytaj swojemu dziecku 20 25 minut. lat temu. 25 lat temu, to już jest ćwierćwiecze i przyznam, że kiedy zaczynaliśmy, problemem było to, że rodzice yy, zastanawiali się, czy należy czytać dzieciom od urodzenia albo dzieciom rocznym, dwuletnim. Dzisiaj problem jest znacznie poważniejszy, bo rodzice nie kwestionują, to znaczy yy, nie, nie mają w ogóle chyba świadomości tego, jak ważne jest czytanie i żeby dla siebie zyskać trochę więcej swobody i czasu, Zaopatrują dzieci w smartfony. To jest pewna moda, pewna presja, ale jeżeli 10% niemowląt przed ukończeniem pierwszego roku życia dostaje do rąk smartfon, to to już zaczyna być yy, poważne, to już zaczyna być niebezpieczne. Dzisiaj na szczęście większość mam i ojców wie, że dziecku czytać nawet należy, kiedy jest jeszcze ono w brzuchu mamy, że ten kojący głos działa pozytywnie. Czytamy dzieciom dużo, kupujemy dużo książek dla dzieci. Polskie książki, polscy autorzy cieszą się wielką popularnością nie tylko w Europie, ale nawet w Chinach, tak jak książki duetu Mizielińskich. No ale właśnie w, tym, w tej masie książek powinniśmy wybierać takie, które nie tylko przekazują jakąś pozytywną treść, ale naprawdę pokazują dzieciom, że spotkanie z literaturą to jest spotkanie miłe i że warto sięgać po książki. Jak najbardziej. Przepraszam, Okres pylenia i ja zaczynam mieć jakąś alergię. Chciałam powiedzieć, że czytanie dziecku literatura to jest pokarm dla jego umysłu i duszy. Dzięki czytaniu dzieciom one uczą się języka znacznie bogatszego i bardziej poprawnego niż wtedy, kiedy po prostu z nimi rozmawiamy na co dzień. Ponieważ język potoczny nie jest tak bogaty, czasem nie jest prawidłowy, natomiast w szkole dzieci będą musiały rozumieć i trudniejsze fragmenty tekstu, nowe wyrazy, więc jeżeli im czytamy w domu wcześniej, to bardzo im pomagamy w przyszłej nauce. No i łapiemy taką nić porozumienia z dziećmi, kiedy nasze dzieci zaczynają mieć na przykład 11 i coraz Czyli więcej liście, lat, że... ta nić jest Myślę, do zerwania. Myślę, że nie tylko sama książka jest tym pomostem, ale ten czas, który przeznaczamy na wspólne czytanie i dlatego za zachęcamy wszystkich rodziców, dziadków, osoby bliskie dzieciom, a także nasza fundacja bardzo stara się przekonać szkoły i przedszkola, żeby wprowadzić to codzienne czytanie, ponieważ ono naprawdę zmienia przyszłość dzieci. Dzieci znające język to są dzieci, które będą umiały myśleć. To jest podstawowe narzędzie myślenia, komunikacji z ludźmi, artykułowania własnych potrzeb i poglądów, ale także y, udziału w kulturze. Więc jeżeli tego języka dzieciom nie wprowadzimy wcześniej, a ja niedawno przeczytałam <śmiech> w artykule, że dzieci mają ogromne problemy językowe, ale można ich uniknąć, jeżeli zawczasu skontaktujemy dziecko z logopedą, foniatrą, psychiatrą, audiologiem. No proszę Państwa, przez tysiące lat nie było tych profesji. Jak to się stało, że ludzkość się rozwijała, kolejne pokolenia dzieci mówiły. My zupełnie postawiliśmy sprawę na głowie, dziecko nie powinno się uczyć języka w gabinecie logopedy, tylko w zaciszu własnego domu, na kolanach rodzica albo siedząc obok przytulone, zaglądając mu przez ramię do pięknej książki z ilustracjami. Lub jeśli jest już nastolatkiem, a też zachęcamy do tego, żeby czytać nastolatkom. My czytaliśmy o naszej córce, jak miała 17 lat, ponieważ nie chodzi tylko o książkę, o język, o czytanie, o wiedzę. Chodzi też o budowanie relacji. Jeśli mają Państwo pytania do naszej ekspertki, Pani Ireny Koźmińskiej, to jest właśnie ten moment, kiedy czekamy na Państwa maile poranek poranekdwójki małpopolskiradio.pl. Przez kilka minut będą pewnie napływać pytania do Pani, a my za chwilę spotkamy się ponownie i przytoczę jeszcze jeden ciekawy mail, ciekawą wiadomość o tym, co słuchają, czego czytają, co czytali w dzieciństwie nasi słuchacze. Dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. W poranku dwójki rozmawiamy z Iraną Koźmińską z Fundacji ABC21. Cała Polska czyta dzieciom o książkach dla dzieci, ale nasza rozmowa dotyczy także dorosłych, bo my jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pokazać dzieciom, że książka to fascynująca przygoda. Państwo... Piszą do nas, napisała do nas pani Ela z Zabrza, oczywiście o dzieciach z Bullerbyn, to nie jest zaskoczenie, to książka, która, którą kochamy chyba wszyscy, ale y, pani Ela pisze także, że kiedyś przejeżdżając przez Pacanów y, zakochała się ponownie w przygodach Koziołka-Matołka. Napisała do nas pani Anna z Łomży także o tym, że jej dzieci czytają, ale to tylko komiksy i czy to dobrze. No w komiksach też jest trochę treści, to wciąga dzieci i w pewnym sensie przygotowuje do czytania literatury już bez tych obrazków, więc myślę, że jest to etap, szczególnie dla niektórych dzieci, bardzo ważny i y, warto, żeby... Im tego nie zabraniać, żeby im dostarczać czy pomagać wybrać wartościowe komiksy, bo są też takie, na przykład pan Tomasz Samoilik, biolog, z którym współpracujemy, który, który mieszka i pracuje w Puszczy Białowieskiej, tworzy wspólnie tam z różnymi innymi autorami komiksy o zwierzętach. Żubr Pompik. Żubr jest książeczką, ale są też różne komiksy, więc y, ja bym tych komiksów absolutnie nie y, dyskredytowała. Natomiast zdecydowanie chodzi o to też, żeby było więcej języka. Poza tym mam takie podejrzenie, że y, dzieci zostają sam na sam z tym komiksem, bez udziału dorosłego. Natomiast obecność rodzica jest absolutnie kluczowa w tym, żeby dziecko się zakochało w literaturze, a y, zakocha się wtedy, kiedy będzie znało język. Problem polega na tym, że dzieci nie znają języka, że dzieci coraz mają większe problemy z mową. Czyli coś, czego my w ogóle nie przewidywaliśmy 20 lat temu, że dzieci mogą nie umieć mówić. Jeżeli się nie, nie zna języka, to bardzo trudno jest czytać i w związku z tym to nie jest przyjemność. To jest po prostu e, obowiązek, który narzuca szkoła i to przykry obowiązek. Jeżeli człowiek nie musi czegoś robić, to potem tego nie robi. Więc jak opuszczają szkołę to te nieczytające dzieci nie będą wracać do książki. A posłużę się cytatem z takiego amerykańskiego, z tekstu amerykańskiego y, autora i promotora czytania. Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje. W domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. I te decyzje mogą się przekładać potem na cały naród, ponieważ nieczytająca większość może przegłosować czytającą mniejszość. I jest to niebezpieczny aspekt demokracji. To powrócę jeszcze do dzieci z Bullerbyn, które przewijają się dzisiaj w wypowiedziach niemal wszystkich pytanych o te ukochane książki. Co jest takiego w książce Astrid Lindgren, że ta książka nie zastarzała się? Myślę, że współczesnym dzieciom szczególnie takie książki pokazują, czego im brak, a brak im poczucia bezpieczeństwa, zachwytu, przyjemności. Dzieciństwo powinno być naprawdę okresem radości i beztroski. My współczesnym dzieciom fundujemy trudne dzieciństwo, które jest obciążone różnymi presjami, oczekiwaniami. Poza tym nasze dzieci, tak jak i my, żyją w pędzie. One chciałyby, tak jak pisała Danuta Wawiłow, chciałbym wszystko robić wolno, ale mi nie wolno. Więc jeżeli pomyślimy o tym, że to jest właściwie taki najbardziej um, przeznaczony do zachwycania się światem i życiem okres, to powinniśmy tym naszym dzieciom naprawdę dać święty spokój. Jest nawet taka książka, dajmy dzieciom święty spokój, Penaka. I warto, żeby rodzice y, naprawdę y, taką refleksję mieli, ponieważ czytam czasami, że Dziecko mi podziękuje za to, że dzisiaj musi tak strasznie zasuwać. Nie, niekoniecznie podziękuję. To dziecko może mieć problemy psychiczne, to dziecko może mieć problemy umysłowe. Jeżeli nie dajemy dziecku swobody, nie dajemy mu wolności, to ono wyrasta na, tak jak, jak drzewko, któremu nie dajemy miłości, nie dajemy słońca, wody, tylko cały czas przycinamy, przycinamy. To przycinanie, to są te oczekiwania, to jest ta krytyka rodziców. Rodzice sobie nie zdają sprawy, że nie dając tego, co jest dla dziecka radosne, nie dają mu tej najważniejszej odżywki, tego pokarmu własnej miłości, wsparcia, zachwytu. One się powinny zachwycać światem i będą wtedy silniejsze, będą bardziej odporne. Będą też bardziej przygotowane na wszystkie stresy, które w sposób nieunikniony <śmiech> przynosi świat. To teraz odwrócę nieco sytuację, bo jest też tak, że dużo mówi się o tym, jak, jak trudne jest macierzyństwo czy ojcowstwo, ile to wyzwań i trudów, ale no, któż z dorosłych, którzy nie mają dzieci, rysuje kredkami świecowymi, robi pianę w wannie albo Huśta się na huśtawkach na placu zabaw, to raczej ci, którzy dzieci posiadają, choć to oczywiście nie jest reguła. No ale co czytanie książek dla dzieci może dać dorosłym? Według rodziców, którzy zaufali naszy, naszemu hasłu, czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie, to jest dla nich najprzyjemniejsza pora dnia. A po kilku latach z dumą i radością mówią, moje dzieci są po prostu cudownymi czytelnikami, bez książki nie są w stanie spędzić dnia. Takie dzieci nie będą się nigdy nudzić, takie dzieci nie mówią, mamo wymyśl coś, bo mi się nudzi. Zawsze znajdą sobie zajęcie, a jeśli nawet nie mają książki, to one mają już w głowie tyle różnych wątków, pomysłów, wiedzy i przeżyć, bo one żyją wielokrotnie, żyją życiem każdego bohatera książkowego, że naprawdę dadzą sobie radę, dadzą sobie znacznie lepiej radę w szkole, potem w pracy, w życiu. Podobno czytelnicy żyją dłużej i... Yy, no, znacznie lepiej, ponieważ dzięki wykształceniu mogą osiągać znacznie też więcej i pracować w zawodach, które ich interesują, a nie tylko takich, które są dla nich dostępne, bo mają ograniczone możliwości. Także warto jest zainwestować właśnie w czytanie, zainwestować własny czas. Pani wspomniała, że nie jest łatwo być rodzicem. To jest zgoda. Rodzice są bardzo często samotni w tym wychowywaniu dzieci, a jeżeli się jeszcze pracuje, bo nie ma się drugiego dochodu, czy ma się zbyt mały i trzeba pracować, to wtedy taki rodzic nie ma energii, jest i zmęczony, i sam dla siebie chciałby mieć chwilę oddechu. Pamiętam słowa takiego amerykańskiego autora, Rosa Campbella, jednocześnie psychiatry, który cały dzień spędzał na pomaganiu rodzinom, które miały problemy z dziećmi. I kiedy wracał do domu, koło siódmej czy później, bo Amerykanie zawsze bardzo długo pracowali. Myśmy tam mieszkali sześć lat, więc co obserwowałam ze zdziwieniem. Wracał do domu, a jego czwórka dzieci czekała na jego przyjście, żeby zasypać pytaniami, prośbami, przytulaniem się. I on mówił, że tak naprawdę największą jego wtedy, największym marzeniem było to, żeby się zaszyć w swoim pokoju i mieć święty spokój. Ale mówił sobie... Ros, jeżeli nie chcesz mieć problemów z własnymi dziećmi, jeśli nie chcesz spotkać się z, z, z sędzią dla nieletnich z powodu jakiegoś uczynku twojego dziecka, to teraz daj im to, czego potrzebują. A dzieci potrzebują wypełniania ich zbiornika emocjonalnego bezwarunkową miłością rodziców. I jeżeli rodzic poświęci im czas, ale tak naprawdę im bez patrzenia na zegarek i tutaj to czytanie jest świetnym sposobem, to wtedy one dość szybko zaspokoją swoją potrzebę tej bliskości, tego, tej wyłącznej, wyłączności, wyłącznej uwagi rodzica i pójdą się bawić, pójdą do swoich zajęć, ale musimy im to dać. I jeżeli rodzice mają, mają problem z tym, w jaki sposób spędzać czas z dzieckiem, to to jest genialna recepta. Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie. Pani Ireno, żałuję, że my nie mamy jeszcze 20 minut. Czas kończyć nasze spotkanie. Bardzo Pani dziękuję za te. Ja dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i bardzo zachęcam do czytania dzieciom, bo to jest najlepsza inwestycja w ich przyszłość. Czyli czytamy swoim dzieciom, także naszym, naszemu wewnętrznemu dziecku 20 minut dziennie, codziennie. Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska czyta dzieciom była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja jestem prezesem, no już tak zapomniałam dodać, ale takie z fundacji to wie Pani jest 5 minut pozostało do godziny 9. To znak, że nasz poranek dwójki powoli dobiega końca. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Małgorzata Nieciecka-Mac. Audycję wydała Monika Kopcik. Żegnamy się utworem w wykonaniu Wojciecha Karolaka, inspirowanym twórczością Stanisława Radwana.